jeszcze. Yeah. żebym na rowerze, żeby to długo nie ukradł, bo gdyby ukradł. ten ich Turka, studia artystyczne, w mieście, które jest kolicistą jako, jako Polski yy, w rozmodach, tak? Yy, szkoły artystyczne, no niestety, przynajmniej w tamtym mieście kadra na wątpliwym poziomie moralnym, to jest najdelikatniejsze określenie. Studenci od pierwszego roku podobnie. No artyści mm. przecież, więc od pierwszego roku tam panie mieszkały, razem się te panie wymieniały tam w zasadzie każdy z każdym, mniej więcej się tam to się kręciło. I ta dziewczyna wytrzymała cztery lata. do pokoju, że świadczy for swoją i blokady. Słowo w celu, związane z celu, czyli niebo, po łacinie. Yy, I dalszy, dalszy wniosek. Mówi o rzeczywistości nieba, do którego każdy z nas jest powołany. Jeśli, jeśli się nie nauczymy żyć w czystości, czyli my mamy generalnie trzy osoby konsekrowane przypominać o tym. Jeśli się nie nauczymy żyć w czystości, to nie wejdziemy do nieba. I wezwanie do takiego wszystkości jest taka, że nie jest tylko dla niektórych. To znaczy, to, to, to... jak się ubrać, kiedy tam wyjść z imieniem, bo to w to on przecież nie wstaje przypasza się nasze kolegowie nosili i tak się czą. I wiedzieć, i moja żona potrzebuje pięć razy dziennie, aby usłyszeć, że jest kochana. Cztery się odezwało, Ciociachania trzy razy spróbowała, potem zamilkła. Wychodzi Ciociachania z imienin, a gospodarz tak, z taka skupka, gdzie się Należy się odezwawać. Pewnie na tym może być między niej trzeba you <laughs> Nawet kogo przypadał? Nawet no, kogo zlecił odpowiedzialność. Ewy ja jeszcze nie było, gdy Pan Bóg tłumaczył, co ona czy nie wolno. Tłumaczył Pan, a obiecaliśmy Panu powodzie w następnym... Ja wiem, że mi bardzo powował. Po prostu bym być może pierwszy facetem, na tego ona to wszystko zrzuciła z siebie.